Można tak powiedzieć. mikrofonu pandy, ty chyba znasz tego typa. Don S.K., w Katowice Śląskim. Zbieryć bandy. pierwszą Cyby w miastach lecą miasta, pod, pod, pod, pod, pod palet wyrwy. demolki, wjeżdżam jak w bloki. Pompuję riboki, mi creep walki. Nie łapiemy kolki biegniemy jak spring boki. Bez amatorki, bitówek krwi dobi. Oni gonią rolki, goniąc rolki na tiktoki. Mokną bloki, pod nimi lolki. Flatkują nas, niebanych środki to nie King Size, raczej size king smoking się sikorki, polują smoki Plan bez prowizorki jak szwugl koki Wciąż się pnę, na górę stromą, po te widoki Z Europy periferii, Eastern Nordic walking, wielki marsz Steven King, od boki i to Polaki Co piją jak poloki Action paintings, są paintball, beef, paf, Bez parasolki, wjeżdżą też w deszcz, braw. Spalić cały gruz w Mezopotamii Płoniec znowu, że mnie w Aleksandrii Paryż, Londyn, Krym, kto nie jest z nami Jest między Stanami, jest między Chinami ta lata banda, nas sami da Pomiędzy blokami kontrabanda, z Holandii oni rządzą nowcami sądzą, że są bogami Kiedy spada w g między TikTokami Zobaczymy po, zobaczymy to, po, co, zobaczymy to, D, i On wchodzi z drzwiami, a ja wbijam się przez okno Królowie demolki cię kropną Odskną się prorostwo, weszło za mocno Z pracą bezowocną, lecą trasą nocną Złupłacą, czas tracąc się, patrzą na kosmos ty łapią ostrość, nie będę niestrzostwo Z mikrofonu bandy, ty chyba znasz tego typa p p p Słuchaj tego filmu, pierwszą w miastach lecą miasta Pije wino i co ino Link z moją konkubiną Co jest moją hemoglobiną Jak MC Solar Blau, rzucamy czar Patrzę na świat przez czarny okular Dziadoks, mów mi rap, stara Polinar Ta cała rap gra, to jebany lupa nar. Luna Park, dupa ma To dupa dar wysoko le Ci karnisko upada hopla di, oplata kurtyna opada tu nie ma kumpli, jest hajs do ujebania kurwa fi, kurwa fa, nam rumaka choć głębnie i wróżba kumaka Kumaja, my lord, ja, wybucha panika u was, bo umarła. rap ja, my lord, kummaja rap wunderbar i złota klawiatura touch Hip hop nonstop na 100% pozdrowiam Jest wokół smog i niosę pogrom wam Niosę głosem łoskot z każdą głoską Pan nie jestem sztosem, odtąd po zgon Od stu wniosek i za ciosem Prosto, niczym laser, przy czym zawsze mocno Mam zapasem, masę latki, kilkaset z tym hałasem Czasem późno, zawsze głośno Co, zobaczymy po, zobaczymy to Po, co, zobaczymy to DGE i FOM On wchodzi drzwiami, a ja wbijam się przez okno Królowie demolkicie Kropno, wchodzi tu po góra, jaka kultura tutaj na murach Nie biura, biurą, po sobie chórach Dzisiaj gadam do żura Jest tutaj twoja matka, żona i surat Ty się jak pora na sekura chyba że po tym pula Mikrofonu pan ty, ty chyba znasz tego pa on jest Ka -ka katowice składak, katowice i śramy pierwszą liczę Siegi w miastach lecą miasta Pod